Jesteś gotów obejrzeć najbardziej epicki slajdcast w internecie? To jest żelazko. Serio, nie Ale to nie jest zwykłe żelazko. Przyjrzyj się. Grzmi i miota piorunami. Co z nim zrobić? Cóż, jest wiele możliwości. Można je jednak naprawić. Najpierw przyjrzyjmy się pacjentowi. Kto wymyśla takie śrubki? Życzę Ci, aby w Twoim żelazku były inne. Tutaj potrzeba ciężkiego sprzętu. Tylko ostrożnie. Aha, udało się! Po hmm, otwarciu, w ten lub inny sposób, odkręcamy śrubki motujące kabel. Teraz proste równanie. Znając transformatę Giszewskiego poradzicie sobie bez problemu. Jeśli macie lutownicę pod ręką, to możecie pokusić się o pobielenie cyną końcówek przewodu. Dla profesjonalistów. Teraz trzeba wszystko poskręcać i poskładać do kupy. Nie zapomnijcie o badziewiach, które wcześniej były na kablu. Mogą okazać się przydatne. Jeśli otwieraliście żelazko metodą brute force jak ja, może dojść potrzeba użycia taśmy klejącej. Kierunek sklejania określamy metodą prawej, albo jak kto woli lewej dłoni. Teraz możecie się cieszyć w pełni sprawnym, bezpiecznym żelazkiem i w końcu wypracować koszulę. Przeczytaj jeszcze głupoty, które tu wypisałem. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.